Słuchajcie, co chcecie, żebyśmy tam zagrali? Pierwszy utwór, nasz najnowszy, zapowiadający trzecią płytę, Miracle z płyty Stars, a wiedzą, o co chodzi. Zagramy pierwszy Lato w mieście, taki ma tytuł. Zakończą odwiedzała się minutę. To może przez ten czas troszeczkę powiem o naszym zespole. Zespół nas istnieje już 4 lata, powstał w 1996 roku. Niedługo na naszej stronie ukażą się utwory, które żeśmy nagrali na samym początku. To były fascynacje Klaszą Schulze i Tungent Dream. Utwory były wręcz no, niesamowite. no Myślę, że nam się uda to zmasteringować i wrzucić postać MP3 na naszą stronę. Ciekawością było to, że te utwory powstawały tak długo, aż nie skończy się taśma, czy po prostu graliśmy w kółko. Potem się tak jakoś wszystko rozwinęło i obecny skład, jaki, znaczy obecny materiał, jaki słyszeliście, jest wynikiem naszych inspiracji. Mamy mniej więcej założenia, co, co będzie zawarte na naszej trzeciej płcie, ale to nie zdradza mi, to jest tajemnica. Jakie będą klimaty, no mieliścieście o gazy w pierwszym utworzu. Słuchajcie, ja zaproszę Was na moją stronę internetową, to jest www.remontspace.pl. Zresztą, co tu dużo ukrywać, wystarczy wejść na stronę kajanisa, kajanis.pl, tam jest linka, oraz na stronę naszego kolegi Marka Szulena, który, nie pamiętam strony, Kwidzy coś, Mirasz coś tam. Przepraszam, Marku, nie pamiętam Twojej strony, ale tam również jest linka yy, do nas. No wiesz, można odwiedzić ze strony mp3, z właściwie wyszukiwarki z No, Słuchajcie, no muszę nas jakoś reklamować. O, już się załadowało, teraz się odpali parsem Pipes, poczekajcie jeszcze chwilkę. W ogóle ten komputer to nie jest PC, ciekawość jest to, że komputer to jest Amiga, to jest Amiga 1200 z procesorem 40 widzicie? Jeszcze jednak są Amigowcy na świecie, nie? a ja pracuję na naprawdę zabytku na Atari Mega 1, na procesorze również Motorola, ale na 0.0. znaczy mi się z komputer powinien wiedzieć, o co chodzi. Ten komputer mnie tylko raz w życiu zabił. zablokował mi się w komunikatach MIDI. No cóż, jesteśmy gotowi? Dobrze, możemy zacząć.